Przez miasto mijając ten przedwieczorny szum Szedł po drugiej stronie drogi Przeciskając się przez tłum w oczach Był ten hermetyczny wyraz twarzy Nad wyraz filozoficzny Zupełnie jakby o czymś marzył I z trzy razy bezwiednie Obejrzał się za siebie Potem widziałem pięknie Jego wzrok szuka Szmer i docinki Te spojrzenia osób trzecich Przebiegnę przez ulicę Stanąć mu naprzeciw Przebiegłem ale czym nie pozna? Cześć co u ciebie? Kiedy spytałem Padła riposta nagła. głab Wiesz Maciek nie wiem Bo sam nie znam siebie Nie wiem jak mam poznać czyja Wspomniałem mu jak ostatni raz, gdy widziałem jak raz porankiem Jeszcze jak kajta z mankiem, Udawał do i ją Bodajże chyba kasablankę. teraz mówi Masz pakiet, bo mi tutaj z folii leci Staliśmy tak samotni w tłumie i ten śmiech dzieci szyderczy Jego spodnie szare jak cały ubiór, ubrudzone smarem Wyrzucały go z tułu, miński tumult wyrzucił nas W czas, bo sam nie wiem czy nie widzę Cię ostatni raz Bo sam nie wiem czy nie widzę Cię ostatni raz była sobota, ale dzień jak zwykle To samo miejsce spotkań, już przywykłem do którego pukać okna Ten sam blok, taka złota jesień od biedy Ja mokłem, kiedy rapu w drodze, mogłem słuchać tylko przez Walkman Wtedy, zanim wszedł, pomyślałem tylko Mamy kilkanaście lat i czpamy. czy to nie za szybko mówią Mamy przecież rozwój, progres i tak dalej Przepalamy swój talent, dobrze wiem, mówią szalej, ale... No właśnie, to kolejny dzień z rzędu Patrzę jak ten żar nie w nas No niby wyraźnie, ale czas nam mija wokół A my dalej nad bloków wstrzepujemy z gwiazd To był znowu z jazd obłoku Monoton i absurd Ktoś przebudził mnie nagle i odsłonił kaptur sprawnie To był on, powiedział tylko, żebym poszedł za nim Powiedział, muszę oddać film do wypożyczalni Tydzień po spotkaniu w centrum, przyjdziełem właśnie z Bay Spędzałem wieczór u niej grając w partię z Crabu Nagle Mayday, zadzwonił telefon, patrzę na wyświetlacz, to siostra Przyszedł on, chcę się z tobą spotkać Powiedz, żeby został, poczekał, powiedz mu, że zaraz będę Ja już wychodzę, chciałem podbiec i sam nie wiem czemu biegłem, wpadłem Dyszany jak pospieszny na PK Patrzę siostra, pytam został, ona wyszedł, nie chciał czekać Kurwa, powiedziałem ona na to Jakiś zaspany był piany Czy tam nie wiem sama za to, chyba zapomniał, torbę zostawił u ciebie w pokoju Myślę dobrze, jest jakiś problem, nie zostawię go w spokoju Więc patrzę do środka, a tam jakieś brudne spodnie Mokry ręcznik, długopis jakaś piwka No i portfel, kaseta VHS, bez tu, myślę sprawdzam Ingrid Bergman, Humphrey Boga, kasa blanka. Bo sam nie wiem, czy nie widzę cię ostatni To są